Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu dotyczącą sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna uniknie tymczasowego aresztu, jeśli wpłaci 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prokurator Bartosz Kilian, mówił wcześniej, że areszt powinien być bezwarunkowy. Prokuratura stoi na stanowisku, iż przynajmniej na obecnym etapie sprawy, kiedy to trwają bardzo intensywne czynności dowodowe, areszt powinien mieć charakter bezwarunkowy. Ustawa nie precyzuje w jakim czasie środek ten finansowy jest rozpoznany przez sąd odwoławczy, natomiast istota tego rodzaju postępowań przemawia za rozpoznaniem tego zażalenia bez zbędnej zwłoki. Myślę, że możemy tutaj mówić o perspektywie kilku do kilkunastu dni. Do tragicznego wypadku doszło w ubiegły czwartek w Dąbrowie Górniczej. 57-letni kierujący zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym na rowerze. Polski rząd prawdopodobnie nie będzie musiał wydawać zgody na przelot premiera Słowacji do Rosji. Robert Fico zamierza uczestniczyć w Moskwie w paradzie zwycięstwa zaplanowanej na 9 maja, a Słowacja wystąpiła do Polski o zgodę na przelot. Rozwiązaniem może być zmiana środka transportu. Zgoda na transport do Rosji przez terytorium Polski jest wymagana tylko w przypadku podróży lotniczej. Według nieoficjalnych informacji płynących z MSZ-u słowacki premier może zdecydować się na przejazd drogą lądową. To znaczy przekroczyć polsko-białoruską granicę specjalnym pociągiem lub kolumną rządowych samochodów i w Mińsku przesiąść się na samolot do Moskwy. W tym duchu sprawę skomentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wedle mojej bieżącej wiedzy ten problem przestał istnieć. W ubiegłym roku Robert Fico leciał do Moskwy okrężną drogą nad terytorium Węgier i Rumunii oraz nad Morzem Czarnym. Zachodni przywódcy namawiają słowackiego premiera, aby nie uczestniczył w moskiewskiej paradzie, która służy gloryfikowaniu rosyjskiej agresji. Michał Makowski, Polskie Radio. Wcześniej zgody na przelot odmówiły kraje bałtyckie, czyli Estonia, Litwa i Łotwa. Wielkie emocje w przylądku nadziei we Wrocławiu. Pacjenci, ich bliscy i personel z zapartym tchem oglądali zbiórkę pieniędzy na leczenie dzieci chorych na raka. To właśnie w tym ośrodku powstała tytułowa piosenka Ciągle tutaj jestem dis na raka, od której wszystko się zaczęło. Niestety jak ja włączałam streama to od razu mi łzy leciały, więc musiałam wyłączyć go, ale leciał w tle w tle. Ja jestem po przeszczepie 4 lata już. Mam dwie endoprotezy w biodrach i teraz kolana też mi się psują. No i nadal tutaj jestem. O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze zebrane podczas akcji zdecyduje współpracująca z przylądkiem, z przylądkiem Fundacja Cancer Fighters. Potrzebne jest wsparcie nowoczesnej diagnostyki czy rehabilitacji, mówi onkolog Monika Mielcarek-Siedziuk. Olbrzymie pieniądze przeznacza się na diagnostykę genetyczną na przykład. W kolejności leczenie powikłań to też są koszty, które niestety, ale są wysokie. I mówiąc o powikłaniach, cała rehabilitacja, do której potrzebujemy sprzęt, jak i ludzi. Podczas akcji charytatywnej prowadzonej przez youtubera o pseudonimie łatwogang udało się zebrać ponad 257 milionów złotych. Król Karol III i Królowa Kamila przybyli do Waszyngtonu z czterodniową wizytą państwową. W Białym Domu zostali przywitani przez amerykańską parę prezydencką. Para Królewska ma pomóc poprawić napięte stosunki między USA a Wielką Brytanią. Para Królewska przybyła do Białego Domu, gdzie powitali ich prezydent Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump. Cała czwórka pozowała do zdjęć, po czym weszli do budynku. Następnie dwie pary spotkały się na herbacie w zielonym salonie i zwiedziły Biały Dom. To pierwsza wizyta Karola III w USA jako króla i zarazem pierwsza wizyta państwowa w Stanach Zjednoczonych brytyjskiego monarchy od 2007 roku, gdy Elżbieta II gościła u prezydenta George'a Busha. Wizyta zbiega się z obchodami 250. rocznicy podpisania deklaracji niepodległości. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Choć sezon jeszcze się nie rozpoczął, w Augustowie już pojawili się pierwsi turyści. Korzystają z największej atrakcji miasta, rejsów żeglugą po okolicznych jeziorach. Augustowska flota nie działa jeszcze na pełnych obrotach, ale zainteresowanie rejsami jest już spore. Świetnie. W sumie cały rejs to trzy godzinki. A jak widoki? Super, Rzezileńka, piękne. Wspaniałe. Trochę za mało zieleni. Na razie, tak. Kapitan, wyjamaryna. Rozpoczęcie sezonu wspaniałe. Pogoda w tamtą stronę, słońce, z powrotem zimno. No super, wycieczka, super. Z powrotem, jak wracaliśmy, biało. Mocno. Czapki latały w górze. Super. Bardzo, tylko za krótki. Piękne krajobrazy, czaple, bociany, tańce były, wszystko było. Rzeka taka naturalna, nie było nic sztucznego, bardzo ładnie było. Statki Sajno i Swoboda kursują obecnie na dwóch trasach do Studzienicznej oraz na Jezioro Rozpuda. W pełni żegluga ma ruszyć wraz z Majówką. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy spadki temperatury od minus 1 do minus 4 stopni, przy gruncie nawet do minus 6. Alerty obejmują prawie całą Polskę z wyjątkiem opolskiego. We wtorek na północnym wschodzie słaby przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a temperatura w dzień od 7 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, 11 w centrum, do 15 na zachodzie. Noc w polskim Radiu 24. Turka programu Komentarz Artur Bartkiewicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry redaktorze. Czołem. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będzie rekonstrukcja rządu w tym tygodniu? No nie, raczej, raczej chyba się na to nie zapowiada. Wiem, że taka e, plotka się pojawiła, ale to chyba pan. premier ją tego... puścił. Tak, tak, ale chyba trudno tego oczekiwać, chociaż oczywiście dowiemy się. Wiadomo, że ten tydzień to będzie ważny tydzień dla koalicji rządzącej w związku z wnioskiem o wotum nieufności wobec minister klimatu, ale wydaje się, że tutaj nie ma chyba zagrożenia tego, że minister Henik-Kloska zostanie odwołana, mimo tego, że jej dawni koledzy z Polski 2050 nie wszyscy są z niej zadowoleni. No ale jakby tutaj rzeczywiście stawką takiego głosowania i sytuacji, w której Paulina Henik-Kloska zostałaby odwołana głosami posłów, którzy wchodzą w skład koalicji rządzącej, no to stawką tego byłoby prawdopodobnie upadek rządu, powstanie rządu bez Polski 2050. Pytanie, czy, czy wszyscy wtedy, wtedy posłowie Polski 2050 razem z, ze swoją partią by opuścili koalicję, czy może zmienialiby klubowe barwy. No, wydaje się, że nikt na to nie jest, nie jest gotowy. Więc myślę, że, że z tej dużej chmury, która być może widać ją na horyzoncie nad koalicją, będzie jednak mały, mały deszcz i, i zmiany zmian jakiś w rządzie nie będzie, ale oczywiście dowiemy się. Dowiemy się w, w tygodniu, bo wiemy, że polska polityka potrafi zaskakiwać. To z, z dużej chmury mały deszcz. Ja wolę metaforę, że góra rodzi mysz, ale mniej tak, więcej do, tak. tego samego się to, do tego samego się to sprowadza. Szczególnie, że politycy Polski 2050, jak nawet Łukasz Osmalak przed chwilą w naszym studiu, te rozmowy wysłuchają Państwo w archiwum naszym na stronie i w aplikacji Polskiego Radia, no już tonują nastroje, to znaczy bardziej zachowawczo mówią, już nie, nie stawiają tej sprawy na ostrzu noża, nawet nie, nie stawiają na ostrzu noża sprawy tego, czy Paulina. Tenik Kloska ma się pojawić na posiedzeniu klubu Polski 2050. Łukasz Osmalak tylko mówił, że na posiedzeniu klubu dzisiaj yy, yy, ugrupowanie będzie dyskutowało, dyskutowało na ten temat, więc chyba te groźby, nieco zniuansowane, ale jednak groźby ze strony premiera Donalda Tuska dotarły do Polski 2050. No tak, no tutaj po prostu stosunek sił jest taki, że tak naprawdę wszystkie karty w ręku ma jednak premier Donald Tusk. To on ma za sobą, za sobą większość, większość w parlamencie, to premier Donald Tusk mocnym, mocną ręką trzyma stery rządu. Z drugiej strony ma Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i Polskę 2050, która pod rządami Pełczyńskiej-Nałęcz chciałaby się odróżniać od koalicji obywatelskiej, chciałaby pokazywać swoją podmiotowość w rządzie. No ale po tej stronie tych atutów jest mało, głównie ze względu na niskie poparcie społeczne. Gdyby Polska 2050 miała poparcie rzędu 5-10%, no to wtedy ta sytuacja w koalicji wyglądałaby inaczej. No ale jeżeli mówimy o partii, która ma poparcie 1%, to jej... Politycy, parlamentarzyści wiedzą, że gdyby doprowadzili tę sytuację, postawili ją na, na ostrzu noża i doprowadzili do ewentualnego upadku rządu i być może przedterminowych wyborów, no to dla większości z nich oznacza to koniec obecności w polityce, przynajmniej na, na kilka lat, a ta, na to zapewne mało osób jest, jest przygotowanych. W związku z czym te, te groźby pod adresem Pauliny henning czy te właśnie takie tutaj pochukiwania z tamtej strony, to raczej taka forma no, publicystyczno-retorycznego zaprezentowania odmienności swojej w koalicji, ale nie jest, to, nie jest to tak naprawdę taka prawdziwa deklaracja polityczna, bo no tak jak mówię, tutaj Polska 2050 ma za dużo do stracenia ta, tej partii. Jeżeli będzie chciała funkcjonować samodzielnie, potrzeba czasu, żeby odbudować poparcie przed wyborami. Gdyby doprowadziła do upadku rządu, to tego czasu by po prostu nie dostała. A co z przyszłością minister zdrowia, pani minister Sobierańskiej-Grendy, także w kontekście... Wszystkich informacji o cięciach, w świadczeniach, w profilaktyce, w, w, w planowanych wizytach u specjalistów. Czy ona, czy pani minister przetrwa to głosowanie i w ogóle czy przetrwa w rządzie? No, czy przetrwa w rządzie, to zobaczymy. Z Ministerstwem Zdrowia jest taki problem, że oczywiście kolejni ministrowie są krytykowani e, zawsze i w zasadzie no, trudno nam sobie teraz przypomnieć jakiegoś ministra zdrowia, którego byśmy tutaj wszyscy no, wszyscy zgodnie chwalili i uznali, że, że przeprowadzone przez niego reformy przyniosły pożądany e, efekt, ale to, to jest właśnie problem z Ministerstwem Zdrowia, to znaczy, że jeżeli odwołamy minister Sobierańską grę, to pytanie, kto obejmie stery Ministerstwa Zdrowia, bo nie jest tajemnicą, że chętnych do tego raczej Raczej nie ma. Pamiętajmy też, że ta minister, która jest taką apolityczną minister, bo to był projekt, pomysł Donalda Tuska, żeby obsadzić ten resort kimś, kto nie jest politykiem, kto zna się na zarządzaniu Ochroną zdrowia, jest takim menadżerem ochrony zdrowia i taką, taką pozycję ma Jolanta sobierańska grenda to wracam do, do swojej myśli. To jest pomysł Donalda Tuska, więc gdyby doszło teraz do jej dymisji, no to byłoby przyznanie się jednak przez Tuska do błędu. To wraz z, z tym, o czym mówiłem, czyli z tym, że kandydatów na ministra zdrowia raczej brakuje, sprawi chyba, że, że na razie minister zdrowia przetrwa, chociaż oczywiście, jeżeli sytuacja w ochronie zdrowia będzie się pogarszać, jeżeli sondaże, bo tu pewnie one będą decydować, będą pokazywać, że Polacy są coraz bardziej rozczarowani tym, co się dzieje i będą oczekiwali zmiany, to do takiej zmiany może dojść, ale też nie spodziewam się jej w najbliższym czasie. Bo tutaj zastanawia mnie także stanowisko koalicjantów i to nie tylko z Polski 2050, także z Lewicy i z PSL-u, którzy mówią wprost, ten pomysł na apolityczne Ministerstwo Zdrowia się po prostu nie sprawdził, że to był błąd. No tak, tylko no znowu wracamy do pytania, to w takim razie kto to Ministerstwo Zdrowia przejmie, bo to Ministerstwo Zdrowia było w gestii Koalicji Obywatelskiej, więc trzeba by było w, w ramach KO znaleźć, kolejnego kandydata do, na, to, na to stanowisko, co mogłoby być trudne. Po drugie tutaj problemem cały czas tym powracającym jest kwestia składki zdrowotnej, bo wiemy, że tak naprawdę w ochronie zdrowia, to wszyscy mówią łącznie z obecną minister, po prostu brakuje środków. Natomiast nie ma politycznej zgody w koalicji rządzącej na to, żeby podwyższyć składkę zdrowotną, bo to by była decyzja, Decyzja niepopularna. Myślę, że to jest w ogóle debata, którą powinniśmy, powinniśmy rozpocząć, bo wszyscy Polacy są niezadowoleni z tego, jak działa ochrona zdrowia, jak długo trzeba czekać na wizyty, jak jaką opiekę zapewnia, zapewniają nam dzisiaj szpitale, jak jak wiele ich tak naprawdę jest, bo mamy przecież ten problem choćby z likwidacją porodówek. No a z drugiej strony, kiedy pojawia się temat podniesienia składki zdrowotnej, czyli dodania jakby pieniędzy do tego systemu, no to natychmiast tutaj jakiegoś takiego dużego poparcia społecznego, jak się wydaje, nie ma. Politycy boją się podnosić ten temat, a o tym trzeba rozmawiać, bo warto pamiętać o tym, że nakłady w Polsce na na ochronę zdrowia, jeżeli chodzi o odsetek PKB przeznaczony na to, są w skali europejskiej dość niskie. My... Pła... Mhm. Proszę, proszę, proszę dokończyć, przepraszam. Nie, nie, bo, bo my płacimy na, na ochronę zdrowia około chyba teraz 6,5% PKB, natomiast no, w krajach sąsiednich, w Niemczech jest to chyba około 10 czy 11 nawet, w Czechach to jest też, też więcej, więc no, tutaj po prostu bez, bez dodatkowych środków trudno będzie zreformować ten system. To taka moja refleksja. Nie mamy problemu z tym, jako społeczeństwo, żeby pół miliarda w w ciągu czterech miesięcy przeznaczyć na dwie społeczne zbiórki, na WOŚP i na wczorajszą zbiórkę influencera Łatwogangu, a mamy problem z podniesieniem składki zdrowotnej, bo może po prostu nie wierzymy w to, że te pieniądze, jeśli zainwestujemy jeszcze więcej pieniędzy w ten obecny system ochrony zdrowia, to że te pieniądze po prostu z powrotem nie przepadną, no bo rząd mówi cały czas, zwiększamy, to są gigantyczne, rekordowe nakłady na ochronę zdrowia i mimo tych rekordowych, gigantycznych nakładów są cięcia w dostępności ale pamiętajmy, że tym rekordowym wzrostom nakładów na ochronę zdrowia towarzyszy też rzeczywistość, której borykaliśmy się jeszcze niedawno z bardzo wysoką inflacją. Jeżeli mamy wysoką inflację, no to wiadomo, że rosną, rosną też koszty wszystkiego, chociażby koszty wynagrodzeń w ochronie zdrowia, które trzeba wtedy wyrównywać do inflacji. No to jest to jest złożony temat, natomiast rzeczywiście jest, jest prawdopodobnie tak jak, tak jak pan mówi, że tutaj jest jednak mało, mało zaufania do, do państwa, które pewnie sobie zasłużyło na to tymi dotychczasowymi reformami. Natomiast no tak długofalowo jeżeli, jeżeli nie zwiększymy jakby dopływu środków do, do tego systemu, no to będzie, staniemy przed wyborem, że albo będziemy robili taką cichą prywatyzację ochrony zdrowia, czyli coraz więcej tych usług systemu ochrony zdrowia będzie przechodziło do sektora mm -hmm. do sektora prywatnego, albo będzie się dostępność zmniejszała, bo tutaj jakby trzeciego, trzeciego wyjścia nie ma. Oczywiście można te pieniądze, które są, pewnie można lepiej, lepiej wydawać, są tutaj pewnie możliwe jeszcze jakieś przesunięcia, ale to jest trochę takie mieszanie, mieszanie wody bez kolbacie, dosypywania, żeby stało się, tak, bez dosypywania cukru, żeby stała się słodsza. No to się, to się po, prostu, po prostu nie stanie. Wydaje mi się, że długofalowo czeka nas debata o tym i wydaje się, że składkę zdrowotną naprawdę trzeba będzie podnieść. Natomiast powinniśmy otrzymać ofertę ze strony rządzących i to jest jakby kameczek do ich ogródka. Tego, jak oni te pieniądze wykorzystają i jaki mają pomysł na to, żeby to nie było właśnie do, dolewanie. Żeby się nie rozpłynęło wiadra, prostu, które tak. jest tak, które jest dziurawe i które, którym ta woda i tak wypływa z drugiej strony. Redaktorze, chociaż wydawało mi się, że jesteśmy na ty, ale, ale może, może, może mi się tylko wydawało. To jeszcze zmieńmy temat. O Sławomirze Cęckiewiczu chciałem porozmawiać o jego odejściu z biura bezpieczeństwa narodowego. Czy to rzeczywiście w pańskiej ocenie było tak, jak mówi, jak mówi sam Cęckiewicz, że po prostu nie dało się dłużej sprzeciwie tego? fatalnego rządu Donalda Tuska? Czy jednak nie dało się dłużej, bo siły odśrodkowe w pałacu wysadziły Sławomira Cenckiewicza? No tutaj tutaj prawda jest jak zwykle zwykle po środku, bo oczywiście w pałacu prezydenckim Sławomir Cenckiewicz nie był najpopularniejszą osobą, dlatego głównie dlatego, że Sławomir Cenckiewicz jest takim politycznym singlem, to nie jest jednak polityk Prawa i Sprawiedliwości, to jest człowiek, który ma własne zdanie w wielu sprawach i nie boi się go go prezentować. W ostatnich tygodniach, kiedy jakby na tą, na tą dymisję się zaczynało, zaczynało się zapowiadać, że do takiej dymisji dojdzie, mieliśmy kilka takich wpisów Sławomira Cenckiewicza w mediach społecznościowych, które no nie były do końca zgodne z linią, jaką prezentuje Pałac Prezydencki, czy, czy jaką prezentuje obóz PiSu, chociażby ten wpis o Wiktorze Orbanie, krytyka jego, jego prorosyjskiej Polityki, czy obrona papieża przed Donaldem Trumpem, bo ze strony PiSu czy Pałacu Prezydenckiego takiej zdecydowanej obrony po tym ataku na papieża nie było. Natomiast Sławomir Senckiewicz bardzo otwarcie wystąpił przeciwko jednak najważniejszemu politycznemu sojusznikowi, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i Pałacu Prezydenckiego i, i PiSu. Z drugiej strony jest jednak tak, że w sytuacji, w której no, mamy wojnę za wschodnią granicą. Sytuacja geopolityczna jest coraz bardziej napięta. Widzimy, że na Bliskim Wschodzie nic nie zapowiada pokoju. No, posiadanie w administracji prezydenckiej szefa bbn czyli takiego no, głównego kontaktowego z rządem, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, który nie posiada w rozumieniu, znaczy w tym, jak interpretuje sytuację rząd dostępu do informacji niejawnych, niezależnie od tego, co myśli Pałac Prezydencki i co myśli szef BBN-u, no to jest sytuacja nie do utrzymania na dłuższą, mhm. dłuższą skalę, bo to chociażby prowadzi do różnych takich m, zakłóceń komunikacyjnych. Może być tak, że szef BBN-u nie uczestniczy w wielu ważnych spotkaniach, no bo żeby nie, pojawiła się, nie pojawiło się oskarżenie, że przekazywane są mu informacje niejawne, do których nie ma prawa i potem na przykład uczestniczą jacyś jego zastępcy i czegoś nie przekazują. Tak było chociażby w sytuacji tego ataku, ataku dronowego Rosji na, na Polskę z września, kiedy Prezydent twierdził, że nie miał żadnych informacji na temat tego incydentu w Wyrykach, a potem okazało się, to rząd przekazywał, że te informacje były przekazywane przedstawicielom BBN-u, ale gdzieś tam po drodze zaginęły. No gdyby, gdyby w tych spotkaniach uczestniczył szef BBN-u, to pewnie takich sytuacji by nie było. Więc wydaje się, że to suma tych, zdarzy, suma tych, tych faktów, czyli to, że Sławomir Cenckiewicz nie był najpopularniejszym, członkiem drużyny prezydenckiej i tego, że jednak ten dostęp do informacji niejawnych jest szefowi BBN w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy potrzebny doprowadziła do, do dymisji. Artur Bartkiewicz, redaktor z Rzeczpospolitej. Dziękuję, redaktorze, za rozmowę. Powtórka programu Komentarz Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry panu. To może na początek pan y, marszałek Grzegorz Schetyna, co pan na to? Zapraszam. Tu będziemy patrzeć na skuteczność koalicji, w jaki sposób jesteśmy w stanie obronić się przed tymi wnioskami, w jaki sposób funkcjonuje koalicja 15 października. Pamiętamy, widzieliśmy te turbulencje w jednym z ugrupowań, podział jednego klubu na dwa. Więc chodzi o to, żeby pokazać polityczną skuteczność, nie? żeby w dobry sposób zareagować i pokazać, że jesteśmy gotowi do tych wyborów za półtora roku, do kampanii, okay. która będzie przed nimi. Pewnie zdajemy sobie sprawę z tego, że półtora roku przed wyborami to za wcześnie mówić, czy są gotowi, czy nie, ale ważne jest też, co sami o sobie myślą. Myśli pan, że są gotowi do wyborów, myślę o koalicji, czy też nie? Jak to się mówi w pokerze, sprawdzam, tak? To znaczy warto w tej rozgrywce powiedzieć, sprawdzam. To głosowanie nad zaufania jest takim drobnym sprawdzam dla szeroko pojętej koalicji, ale trzeba też pamiętać, że wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że partia w tej chwili pani Pełczyńskiej Polska 2050 to nie będzie już na naszej scenie politycznej, więc w stosunku do nich to pytanie kierować nie, nie, nie jest właściwe. Natomiast znacznie bardziej ciekawe jest pytanie, co z koalicją, koalicją obywatelską i koalicją demokratyczną z pozostałymi jej uczestnikami. Widać wyraźnie, że od dłuższego czasu, już od ponad roku, koalicja obywatelska rośnie dla niej poparcie i to z punktu widzenia obecnego układu rządzącego jest oczywiście korzystne, ale też nie wolno nie zauważyć, że rośnie między innymi dzięki spadkom ich koalicjantów. No, zupełny rozpad i dezintegracja Polski 2050. PSL też słabo ciągnie. E, troszkę pozytywniej na tym tle wypada Lewica e, i tu warto powiedzieć, że wydaje się, <coughs> Przepraszam, że Polska 2050 zamiast e, e, wchodzić w spór z premierem, powinna raczej wybrać e, opcję kooperacji. Najwyraźniej przykład Lewicy wskazuje, że to jest e, słuszna droga. Natomiast problemem dla obecnych rządzących jest rosnące poparcie dla, dla konfederacji Brauna. Nie jest ono jeszcze bardzo wysokie, ale jeżeli zsumujemy te wszystkie partie prawicowe, to na razie no, zwycięstwo ewentualne w wyborach koalicji obywatelskiej może okazać się zwycięstwem rusowym. Zresztą przypomnijmy Zwycięzcą ostatnich wyborów nie była koalicja, tylko PiS. Natomiast nie udało się pis stworzyć rządu. No i pytanie, czy skrzydłowi, nazwijmy to, koalicji obywatelskiej dostaną się do rządu? Dostaną się do, do, do przyszłego Sejmu. Tu zwłaszcza pytanie jest o PSL. PSL jest w trudnej sytuacji, ponieważ do tej pory w ostatnich wyborach zawsze korzystało z jakiejś pomocy czy to Kukiza, czy to Polski 2050, no, ale nie widać na scenie e, w tej chwili kogoś, z kim można by się sprzymierzyć. No jak to? A Koalicja Obywatelska na ratunek y, wyborczym wynikom? No jest to e, jakieś rozwiązanie, ale PSL zdaje sobie sprawę, że w dotychczasowych koalicjach e, tych takich wyborczych, czy to właśnie z Kukizem, czy to z Polską 2050, e, nie byli tym partnerem dużo słabszym. A koalicja y, obywatelska no, jest pancernikiem e, w porównaniu z tą kanonielką PSL-owską. Tej... No, ale Panie Wojciechu, jeśli się nie ma wyjścia, jeśli się ma takie sondaże, a nie inne, trochę będące y, konsekwencją zamieszania wokół Polski 2050, prawda, i marsza... działań Marszałka Hołowni, y, różnych głosowań w Sejmie, różnych konfliktów wewnętrznych, no to się bierze, co się ma chyba, czy się ryzykuje. No. Przepraszam, bo no. ja tak się, się, się, się, się, ale myślę sobie też o tym, czy PSL, bazując na pewnych jednak rewelacjach wyborczych w stosunku do przedwyborczych sondaży z ostatnich kilku wyborów, nie osiądzie na laurach i nie zaryzykuje? No to byłby krok bardzo ryzykowny i e, jest możliwe. To jest taka ostatnia deska ratunku, pomiędzy Kosiniakiem Kamyszem a Arnoldem Tuskiem są dość dobre relacje partnerskie i jest możliwe, że PSL na ostatniej prostej zdecyduje się na współpracę. Oczywiście będą patrzeć na, na wyniki sondaży, mając też świadomość, że zazwyczaj PSL jest niedoszacowane, ale też może się okazać, że jeżeli przecenią to niedoszacowanie, to ryzyko jest bardzo duże, a pamiętajmy, że dla PSL-u nie znalezienie się w Sejmie w rocznicę powstania partii, no to by był jednak bardzo duży cios. PSL ma duży problem związany z tym, że ta partia straciła swój elektorat, to znaczy kiedyś było to ugrupowanie przede wszystkim reprezentujące interesy wsi, ale dzisiaj ta wieś się też zmieniła. Część odpłynęła, część wyborców przejęła, dużą część przejęło PiS ze swoim programem socjalnym. Ale PiS, pa, panie Wojciechu, czy Mateusz Morawiecki? Bo to dziś nie jest wcale to samo. Ja mówię o, ja mówię o czasach wcześniejszych, to znaczy mhm. kiedy jeszcze nie było tego różnicowania. Ta? Z drugiej strony na wsi rośnie też poparcie dla Konfederacji. W środowiska wiejskie są w dużej mierze zaniepokojone Potencjalnym wejściem e, Ukrainy do e, wspólnego handlu, do Unii Europejskiej, nawet jeżeli ono się nie wydarzy e, w tym roku, za 5 czy za 10 lat, to tam jest ten recentyment. E, I, e, i, I to już czuć, myśli tym, Pan? I to już owocuje? No, m, m, badania wskazują, że m, m, poparcie dla konfederacji wzrosło na wsi, między innymi, wśród młodych mężczyzn e, na wsi. To jest takie naturalne rezerwowanie. Z drugiej strony sama wieś się też restrukturyzuje, zmienia się. Nie ma tam takich interesów typowo tylko wiejskich. Jest tam sporo przedsiębiorców. Jest grupa rolników, takich właśnie bardzo drobnych. Jest grupa tych, którzy nadal nie potrafią skorzystać z szansy, jaką daje Polsce Unia Europejska. Więc to środowisko nie jest już spójne. Tym bardziej, że po stratach w wyborach samorządowych PSL, która zawsze była taką partią, która obsadzała sołtysów i te struktury urzędnicze na wsi, też już nie ma te, tyle do zaoferowania. Także PSL nie jest w najlepszej sytuacji, wynikającej też ze zmian demograficznych i społecznych, ale też nie stawiałbym krzyżyka, to jest partia, która... W przeciwieństwie do Polski 2050 nadal ma struktury lokalne. i Na nich może bardzo zyskiwać wybory. Co się będzie liczyło. Ale przyzna pan pewnie, panie Wojciechu, że dziś w perspektywie Roszat, to jest chyba najdelikatniejsze słowo z możliwych wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, ale także Relacji Polska 2050, Stowarzyszenie Centrum, które przecież jeszcze nie funkcjonuje sondażowo, prawda? Ale kto wie, bo mówimy o zapleczu, o jakichś przyszłych koalicjach, to może PSL i Stowarzyszenie Centrum, a może też nie bez powodu Mateusz Morawiecki spotykał się na debacie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i pewnie się pan ze mną zgodzi, że jakie Kolwiek przewidywania są dziś zdecydowanie przedwczesne. Zdecydowanie przedwczesne, natomiast nie wierzę w sojusz um, PiSu z um, PSL-em, bo przecież też były takie, um, takie sugestie. Um, no ale z Mateuszem Morawieckim, z, z tym jego stowarzyszeniem Rozwój Plus? No tak, ale stowarzyszenie to jednak nie partia. To jest raz. No, Ale mamy ale bardzo dużo czasu do tego, żeby dokonać pewnych prawda, strukturalnych zmian. Z drugiej strony Mateusz Morawiecki, będący symbolem no właśnie takiego miastowego bankstera, nie jest najlepszym frontmanem dla sojuszu z PSL-em. Z psl który deklarował prawda, demokratyczne zmiany, a jednak Mateusz Morawiecki jest obciążony pewnymi zarzutami, zwłaszcza że doszło do zmiany no i... prokuratora prowadzącego jego sprawa, a to ma też oznaczać e, przyspieszenie w sprawie e, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Oczywiście to I... prawda? Tak, nie jego bezpośrednia sprawa, ale, e, ale wszystko to, co związane z RASEM. No to jeszcze Paulina Heninkloska. Panie Wojciechu, e, e, myśli pan dziś spotkanie premiera Donalda Tuska z Katarzyną Pełczyńską na Łęcz. Wiemy, że panie nie pałają do siebie sympatią i to znowu najdelikatniejsze z określeń, których mogłabym użyć. Myśli pan, że to będzie twarde ultimatum dla Pełczyńskiej nałęcz? No cóż, ono powinno być twarde, być może opatulone z taką miękką kołderkę, żeby nie było zbyt, zbyt brutalne. Ale jest oczywiste, że członkowie koalicji rządzącej zawsze będą bronić swoich ministrów. Niezależnie od tego, czy to będzie pani e, właśnie Henning-Ploska i, i Koalicja Demokratyczna, czy to będzie PiS, Zjednoczona Prawica e, i Mariusz Błaszczak. Musimy zawsze bronić swoich. To jest a, absolutne abecadło polityki. E, tutaj wypada mi przywołać cytat z mojego ulubionego serialu Pogranicze w ogniu. Tam dwóch e, no, bohaterów mówi, jeden do drugiego mówi, ależ żak, po co się tak emocjonujesz? przecież to tylko polityka. Chcę przez to powiedzieć, że w polityce najgorszym doradcą są emocje. Politykę powinno się prowadzić zupełnie na zimno. I gdyby podejść racjonalnie i na zimno, to chociaż pomiędzy środowiskiem centrum, a Polską 2050 no jest zdecydowana nienawiść, to powinno się powiedzieć sobie, dobrze, ważniejsza jest stabilność naszego układu rządowego. I tak powinno być. Tym bardziej, że jeżeli to się by udało z panią Henning-Kloską, znaczy opozycji, odwołać panie minister, to będzie prowadziło do coraz głębszego pęknięcia i następni ministrowie też mogą się w ten sposób zachwiać. Więc racjonalnie powinno być tak. Dobra, nie lubimy się, ale tworzymy jedną drużynę. Musimy się wzajemnie bronić. No tak, Panie Wojcie, ale to jest nie jest. To duży poziom emocji. To, Jasne. To jest no niemożliwa. właśnie. Ale e... to jest brak kompetencji. Jeżeli się w polityce posługujemy emocjami, a nie chłodną kalkulacją, to świadczy o braku kompetencji. No tak, tylko to nie pierwsze ultimatum, które Donald Tusk stawia Katarzynie Pełczyńskiej na łęcz. Kto kogo trzyma w szachu pana zdaniem? Czy Donald Tusk y, z wysokimi sondażami, który może sobie w pewnym sensie pozwolić na przyspieszone wybory? Może, prawda? No to zależy, co byśmy myśleli, co, osi co chce osiągnąć Mówi pani o ultimatach. Ultimatum swego czasu postawiła też pani Pełczyńska na łącz Donaldowi Tuskowi. No tak. Tak, to no, prawda. No dobrze, to, to, to, nie to było kto, kogo rozsądne. trzyma w szachu pana zdaniem tutaj? No cóż, można powiedzieć, do pani Pełczyński na łącz, posługując się Trumpem, you have no cards, prawda, nie, ma, nie masz kart. Pani pełczyńska Nałęcz nie jest parlamentarzystką, nie jest członkiem rządu, i jej ugrupowanie zniknie z areny politycznej w 2027 roku po, po wyborach. Co wcale nie oznacza, że Donald Tusk może ją przyprzeć do ściany i, no właśnie, w taki brutalny sposób wymusić to ultimatum, bo, no właśnie, takie przyparcie do ściany może powodować, wzbudzenie reakcji, a ja jednak zrobię coś, czego się nie spodziewasz, nawet jeżeli wszyscy pójdziemy na to, Bo to są relacje, reakcje emocjonalne wtedy. Moim zdaniem w spokojnym spotkaniu bez świateł reflektorów powinien pan premier powiedzieć pani Pełczyńskiej, że wspólne rządzenie polega również na tym, że nie atakujemy się wzajemnie. A to pani Katarzyna Bałczyńska na czy tego nie wie? Powinna to wiedzieć, ale być może warto jej o tym przypomnieć. Przypomnijmy zresztą też, że Donald Tusk może ma jeszcze jedną możliwość, znaczy prowadzić rząd mniejszościowy. To jest oczywiście bardzo trudne i właściwie niemożliwe w przypadku warunkiego prezydenta, ale no teoretycznie jest to, jest to możliwe. Można też spróbować zagrać na dalsze, dalszy tej tego ugrupowania pozostałego po, po szymonie koło w się sensie Polski 2050, bo po, z tego co słyszałem, to nie wszyscy tam popierają taki bardzo kurs e, przeciwko kierownikowi, prawda? Niektórzy mówią: no dobrze, no możemy się troszkę czubić, ale spójność koalicji rządowej jest najważniejsza. I no tak, jest coś takiego jak obietnice bo. wyborcze, prawda? Przypomnę, Szymon Hołownia y, deklarował, że tworzą koalicję między innymi po to, żeby nigdy więcej PIS-u nie dopuścić do rządzenia, e, e, e, prawda? Ten, to, to, to, pan, pan marszałek to, ten, to mówił to w, przed spotkaniem u Bielana nocnym, czy, czy po spotkaniu przed? No właśnie, A tak? po to mówił, że z każdym trzeba rozmawiać. Ale może tak, po więc... to, żeby nie dopuścić... Y, tego drugiego do władzy, może w tej marszałek... sprawie też trzeba rozmawiać. Przepraszam, tak. pozwoliłam sobie na, na na ironię. Pan marszałek Hołownia dobrze by było, żeby nie przypominał o swojej obecności w prawie, że tego spotkania niesławnego upielana postanowił przypomnieć elektoratowi, przypomnieć społeczeństwu o tym i powiedzieć, że to wcale nie było nic złego i że, że właściwie mógłby to zrobić to samo No ale dzisiaj. nie przypomina, no jest konsekwentny, nie przypomina. No nie, no przypomniał, teraz niedawno w wywiadzie przecież o tym, o tym wspomniał. No można powiedzieć, ręce opadają z punktu widzenia budowy w kierunku politycznego, bo społeczeństwo już zapomniało troszkę, a teraz pan marszałek postanowił o tym przypomnieć. Panie marszałku, dużo odpoczynku życzymy. No ale odpoczynku. przecież został zapytany, panie Wojciechu, no troszkę łaskawości dla pana marszałka. No, został zapytany, to co miał powiedzieć? Nie pamiętam, nic takiego nie miało miejsca. No odniósł się był, no. Proszę, proszę mi wierzyć, że dobry polityk jest w stanie wybrnąć z każdej sytuacji. Mówi pan. Polityk doświadczony, polityk, który ma kompetencje, co oczywiście może irytować trochę społeczeństwo, ale przypomnijmy, że. No twarde powiedzenie Bismarcka, że naród nie powinien wiedzieć jak się robi kiełbasy e, i politykę. E, Panie Wojciech, ponieważ musimy kończyć, to króciusieńko, jeśli można, to co by pan powiedział, zapytany o, o, to, o to spotkanie? Cóż, ja nie jestem politykiem i nie zamierzam. Nie no być, dlatego pan ale może. Myślę, ale dlatego myślę, pan że może proponować. E, m, m, to była sprawa. Ta, m, odbyła się rok temu. Niezależnie od tego, jak ją dzisiaj oceniamy, zapomnijmy o przeszłości. Patrzmy w przyszłość, ponieważ przed nami stoją duże wyzwania. Mamy Musimy Unię kończyć. Europejską, mamy naprawdę Nie wiem, czy dobrze wypadłem, bardzo, ale nie. Do polityki bardzo. się nie... Do polityki Zanotowałam. Się nie, nie bardzo panu dziękuję za rozmowę. Wojciech Mościbrocki z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję pięknie. Burka programu Komentarz A z nami Bogusław Hrabota, publicysta, Rzeczpospolita, Wydarzenia 24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, witam. Co zależy od tej rozmowy? Ja sporządziłam sobie krótką listę i wpisałam na nią losy rządu, Koalicji, ale także wizerunek premiera odbudowywany po wyborach prezydenckich z ubiegłego roku? Co jeszcze? Mam wrażenie, że to jest przeciąganie liny nie tyle między Polską 2050 i grupą polityków sygnu sygnujących się jako centrum, tylko jest to przeciąganie liny pomiędzy panem premierem a. Panią minister Pełczyńską nałę. No, Pani, którą właśnie? No, <śmiech> na Pełczyńską nałę, dlatego że podglebiem tego problemu nie jest tak naprawdę kwestia programu, który prowadzi Ministerstwo Praw Człowieka. Mhm. jednego czy drugiego, to, ale tak naprawdę konflikt pomiędzy tymi dwoma, dwoma polityczkami, które do niedawna współpracowały w ramach jednego klubu, jednej partii, a od pewnego czasu, po tym jak były konkurencyjną ośrodkiem w tejże partii, to, no, doszło do rozłamu między Nimi. Także no, dla ludzi zorientowanych trochę w polityce i mających świadomość tego, jak wyglądają relacje pomiędzy obiema skonfliktowanymi polityczkami, tłem jest konflikt osobowy, a nie konflikt merytoryczny. Gdyby pani Paulina Henik-Kloska, zakładam, była członkinią Polski 2050, nikt w tej partii by się nie zastanawiał nad głosowaniem y, przeciwko jej osobie, czyli popierał ten wniosek o wotum nieufności, tylko wręcz odwrotnie broniliby jej, jak Kordecki często i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, czyli mówiąc krótko, konflikt dwóch polityczek, współzawodnictwo w ramach do niedawna jednej partii, dzisiaj dwóch ośrodków politycznych, które się wywodzą z tej partii i to jest tło. I ja się nie dziwię Donaldowi Tuskowi, że on stawia tak mocne ultimatum wobec pani Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, wzywając ją do jednak lojalności koalicyjnej, a z kolei bardzo się dziwię jej zachowaniu, no bo ten tweet przed kilku dni, no znamy go. Tak, to Zwłaszcza ta konkluzja jest porażająca. Koalicja budowana na przemocy to droga do katastrofy w odniesieniu do tak zwanego ultimatum. No jest to ewidentnie pójście na zderzenie. Nie wiem po co, bo Polska 2050 niewiele na tym ugra, że skonfliktuje się z premierem. A jej wyjście z koalicji spowoduje rozpad Polski 2050, ponieważ zakładam, że 70-80% polityków, którzy tworzą Polskę 2050, opuszczą Panią Nałę i zostaną z premierem Tuskiem na swoich strategicznych pozycjach w administracji publicznej czy w Sejmie. Jest to moim zdaniem przedziwny kurs pani Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz y, na, na zderzenie ze ścianą, bo zyskać na tym konflikcie nic jej się nie uda. No może związek z Partią Razem, o czym się mówi, ale to też nie jest dla niej perspektywiczne. No ale jak się stawia takie warunki z jednej i z drugiej strony, to albo się jest pewnym swego, albo jest się politycznym y, ryzykantem zagrożonym zderzeniem ze ścianą. Jak premier mówi, w pewnym sensie żądam. To znaczy, jest pewien swego, czy czy ryzykuje? Co Myślę, ryzykuje że jest pewien swego. Donald Tusk jest jednym z najbardziej doświadczonych polityków na polskiej scenie politycznej. Skoro on stawia tak ultymatywne warunki, to znaczy, że wie, że wygra. Natomiast pani Bełczyńska-Nałęcz, chociaż wielu moich znajomych, jej osobiście nigdy nie poznałem, dowodzi jej niezwykłej kompetencji i sprawności merytorycznej, jednak politykiem jest mniej, mniej doświadczonym. Co więcej, nie ma miejsca w parlamencie. Co więcej, wiemy, że żyje ambicjami niezwykle wygórowanymi. Ona przez wiele miesięcy grała o stanowisko wicepremiera i myślę sobie, że gdyby utrzymała jedność partii 2050, czyli nie doszło, do tego rozpadu partii na Polskę 2050 i centrum, to takie stanowisko prędzej czy później by wywalczyła. A jednak, no, także wie, we ale wie panie partii... redaktorze, potrzebne jest polityczne doświadczenie. Trzeba, yy, że tak powiem, zjeść... No dobrze, nie będę używała tego określenia, ale trzeba się potknąć nie Beczkę raz. soli. Beczkę soli, yy, jasne. Yy, żeby mieć świadomość, że czasem warto zrobić krok wstecz, żeby więcej wygrać, no ale też przy okazji rozpadu Polski 2050 usłyszeliśmy, że nie jest łatwa we współpracy, choć ministerialne kompetencje ma, ale to są w jej przypadku dwie różne rzeczy. Tak, ale właśnie to mnie dziwi, że nie wyciąga wniosków z tego, y, jakie szanse przeszły jej koło nosa, no bo wielu gy... gy... ja... ekspertów i komentatorów życia politycznego wie, jakim jest trudnym politykiem, człowiekiem, nawet w pracy na co dzień, ale ona przejmując kontrolę nad Polską 2050 i wygrywając te, ostatecznie te wybory, pokonując Paulinę Henikowskę, powinna zrobić wszystko, żeby utrzymać tą formację jako całość, co więcej, dać jej nowy oddech. I Natomiast za to nie mogłaby potrafiła... dostać y, taka wicepremiera. Tak. Na przykład, I mogła prawda? wtedy ugrać mm -hmm. tak, tego wicepremiera. Natomiast w sytuacji, kiedy y, doszło do rozpadu, ja wiem, że to nie jest zawinione wyłącznie przez nią, ale na niej, jako na y, zwycięzce wyborów partyjnych, spoczywał obowiązek utrzymania tej formacji. No tak, A ona ale... jednak... Mm -hmm zgodziła się na to, że dojdzie, doszło do rozpadu i mamy dzisiaj jedną część byłego środowiska Polski 2050, które nawiguje w stronę koalicji obywatelskiej i rządu. I nic dziwnego, że Donald Tusk chroni Paulinę Henik-Kloskę, która jest w jakimś sensie jego inwestycją polityczną i sojusznikiem. No i mamy drugą partię, która, no ja nie wiem, w którą stronę zmierza, bo co chwilę słyszę o tym, że to też jest w programie, w jakimś sto, stopniu Polski 2050, gdzie się mówi o podatku katastralnym, no mocno na lewo. Czyli są to potencjalni sojusznicy lewicy, tyle, że zapewne nowa lewica Włodzimierza, Włodzimierza tego no nie jest zainteresowana e, inkorporacją tej grupy. A zatem Sandberg? No właśnie. No Aż właśnie, tak na lewo, no może że razem? Może tak, ale uwaga. Razem nie jest w koalicji. Razem jest poza koalicją. W związku z tym związek z partią Razem oznaczałby wyjście tej grupy polityków poza koalicję rządzącą. Na pozycję taką pivotalną, czyli zmienną. Chociaż w znacznej części i, i, i w znacznym, w większości przypadków, prorządową, bardziej prokoalicyjną niż opozycyjną. Dziękuję bardzo za komentarz Bogusław Hrabota z państwem w Polskim Radiu 24. Uprzejmie dziękuję, miłego dnia. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Kamil Smogorzewski, dyrektor do spraw komunikacji Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry. No to przypomnijmy sobie razem, wspólnie, jak to było. Przypomnijmy. Damy radę, wszyscy razem. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy wpłacili. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Cieszmy się, cieszmy się. Naprawdę dziękujemy każdemu za każdą złotówkę. Dziękujemy w imieniu, w imieniu! W imieniu kolegów i koleżanek z onkologii. Nie tak to było w finale, a ta chrypa. Główno dowodzącego, o, przypomina mi trochę inną chrypę, panie Kamilu, <grych> Jurek Owsiak też zwykle pod koniec mhm. wieczoru y, ma taką chrypę. Jesteśmy świadkami Narodzin Gwiazdy? Jesteśmy świadkami na pewno budowania marki osobistej. O. Ale tak trochę w niezamierzalny tak, sposób. Tak, nie, nie, to nie brzmi, e, to brzmi ale, ale współcześnie. Tak, to, tak. tak. I tak to, tak to jest na pewno. Ja nie sądzę, że ci, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu, w tym disowaniu, Pan pewnie, pewnie wie, co znaczy disowanie. Ja cytowałam znaczenie tego słowa naszym słuchaczom chwilę temu, bo myślę, wszyscy musimy trochę dorosnąć do, do sposobów, w jaki ta akcja, znaczy dziadersi i bumersi. Mhm. czyli trochę ja też. Musimy dorosnąć do, do tego, co się wydarzyło, tak? Ma Pan takie wrażenie? Wiele wrażeń mam. To mhm. znaczy, jak sobie... Znaczy... Jest pewna różnica między tym, co wczoraj e, się działo w, w społeczeństwie, w internecie i w ogóle w przestrzeni informacyjnej, a tym, co dzisiaj się dzieje. Dzisiaj już trochę na spokojnie e, możemy sobie przeanalizować to, co się wydarzyło, to co się, się działo przez ostatnie 9 dni. E, na jakich poziomach to było ważne, na jakich było trochę mniej ważne, e, co z nami zostanie e, po tej akcji. E, no i e, znaczy, to, że nie wiem, bumersi czy dziadersi, jak panie redaktor oczywiście w Pani redaktor to określiła. Będą musieli się zacząć uczyć, jeśli już się nie uczą i nowego słownictwa, i nowego języka, i nowych form komunikowania się z, ze społeczeństwem. I to jest akurat całkiem dobre. Znaczy, to jest, myślę, plus takich akcji, akcji, które tak jak zbiórka pieniędzy łatwo ganga, wyszła poza bańki. Znaczy to nie, w ogóle nie, nie ma e, przy okazji tej, e, tej akcji mowy o tym, że e, któraś z bańek czy któraś, któryś z obszarów społecznych nie został zaopiekowany e, tą akcją, no bo inaczej nie zebraliby ponad 250 e, milionów złotych, e, no, za co Szczere gratulacje. Jasne, bo my chyba potrzebujemy skupienia wokół poza, absolutnie pozapolitycznego y, działania. Coś się w nas wtedy otwiera, tak jakby ktoś, mam takie wrażenie, że tak jakby ktoś naciskał w nas guzik teraz, tak? Tak. A my się rozładowujemy w tę dobrą stronę. Tak, tak. No i jak y, na pewno dzisiaj przez... Pewnie cały tydzień e, wielu e, ekspertów, psychologów, socjologów, politologów. Wszyscy będziemy analizować to, co się wydarzyło z różnych perspektyw i wszyscy będziemy mieli trochę racji i trochę nie będziemy mieli. Trzeba pamiętać, w ogóle chciałbym od tego wyjść, że tak jak ludzki umysł jest zdolny do tego, żeby pomieścić w sobie, a weźmy przykład z wyborów prezydenckich, to, że w jednym mózgu może się zadziać, dylemat pomiędzy Mensenem i Zandbergiem, tak w społeczeństwie może no taki się... Taki skrajny dylemat, może, chyba nie to, w tym przypadku. <laughs> w ogólnym... Nie o polityce, w ogólnym, tak, nie o tak. polityce a w, w ogólnym spojrzeniu jest to jednak pewnego rodzaju skrajny, skrajny dylemat. To w społeczeństwie może się pomieścić i e, takie myślenie, że e, podczas takich zbiórek, podczas takich akcji my się łączymy i jednocześnie możemy się kłócić w zupełnie błahych sprawach. Jednocześnie możemy usiąść przy stole i się pokłócić o, o to, czy pogoda jest taka, czy, czy, czy, czy dobra, czy zła. I to jest nic złego. Znaczy, e, to, to, jest, to jest pierwsza sprawa czy ta akcja e, zmienia, czy zmieni, bo też są takie głosy, że e, no, teraz to Polacy pokazali jedność e, i może doprowadzić to do pewnej zmiany społecznej. Ja bym jednak wysunął tezę odwrotną, znaczy hipotezę. E, to znaczy łatwoga i ta zbiórka jest raczej produktem wszystkich takich akcji poprzednich, całego, e, cał, wszystkich nie tylko 30 paru lat ostatnich, ale też dużo dłuższej naszej historii, plus nowoczesnych, nowych mediów, kierunków rozwoju całej infosfery. Łatwogang jest przedstawicielem nie tylko pokolenia Z. I jest przedstawicielem nie tylko tego buntu, a może nawet nie buntu, przeciw polityce, przeciw temu, czy NFZ jest dobrze funk funkcjonującym organizmem, czy źle. Ale przeciw takiej zwykłej chyba niesprawiedliwości społecznej. To znaczy, no... Że ci, którzy potrzebują najbardziej pomocy, nie mogą tak, jej dostać w inny tak, sposób niż w taki. Tak. Ale bardzo ciekawą analizę przeprowadziliście, bo na osiach oceny, ja nie wiem, czy to też nie jest coś wyjątkowego, bo gdybyśmy no w automatyczny sposób pojawia się sprawa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak. to y, y, osie oceny, bo tak to nazywacie w swojej analizie, nie są tak oczywiste w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak tu. Na tych osiach oceny obraz w przypadku ostatniej akcji jest jednoznaczny, i rzadko się go widuje w polskim dyskursie. Pochwała Łatwoganga i jego ekipę zbiera uwaga, aż 96% poparcia przy 4% krytyki. Teza o charity washing i optymalizacji podatkowej influencerów wypada 18 do 28, czyli 82, przepraszam, czyli próba moralnego ataku na uczestników zbiórki nie znajduje w polu dyskursu masowego prawie żadnego rezonansu. Tak, tak było wczoraj. Dzisiaj trochę te. Jak są to się będzie są, zmieniać. Trochę tak, mm -hmm. są inne. Wczoraj nie, nie, w ogóle nie, nie było możliwości przedrzeć się z jakimkolwiek negatywnym komunikatem, nawet gdyby znaczy no, pewnie nawet gdyby, gdyby ktoś próbował. Wydano, wydano <laughs> wielkie miliony dolarów na boty, które chciałyby, e, chciałyby podważyć zasadność tej, tej, tej, tej całej akcji. E, no to pewnie trochę by się udało. Chociaż wtedy być może ten kontratak e, ludzi, którzy popierali którzy zbiórkę byłby jeszcze większy. Natomiast tak, tak było, tak było wczoraj. Dzisiaj przewaga tego pozytywnego pozytywnego sentymentu jest mniej więcej podobna. Znaczy tam to, to nie zmieniło się dramatycznie. Natomiast no już dzisiaj widzimy mhm. mocniejsze ataki Jasne. w kierunku wośb. Fundacje rodzinne się zaczynają pojawiać, czyli optymalizacja podatkowa tych, którzy wpłacili najwięcej. E, no przecież dlaczego nie wpłacamy? Na taką darowiznę można odliczyć, prawda? I to też, ale że to, po wcale to nie jest. Takie po to zostało wymyślone takie rozwiązanie odliczenia od podatku tego typu darowizny, żebyśmy byli bardziej skłonni pomagać. To no nie ma w tym nic pojawia złego. kontrargument, że te podatki, znaczy bez tej ulgi podatkowej, pieniądze poszły na system ochrony zdrowia, a nie na A nie na ochronę zdrowia, prawda? Przegrali wszyscy, tak piszecie w swoim raporcie, wszyscy aktorzy instytucjonalni. Ani rząd, ani opozycja, ani media publiczne nie umieściły się w pozytywnym kadrze zbiórki. Owsiak i zostali wciągnięci w niekorzystne dla siebie porównanie wbrew swojej woli. I myślę, że najtrudniej będzie z tego wybrnąć Owsiakowi, jeśli w ogóle podejmie się umiejscowienia w tym w tym krajobrazie. No już dzisiaj spróbował. Mm -hmm. Ja nawet Jest... wczoraj słyszałam jego wypowiedzi, że on ja się bardzo tak. cieszy, że, że taka inicjatywa tak, powstała. Tak, no i, i tam pokazał jedno rozróżnienie takie między Wośpa, a, a zbiórką Łatwoganga, czy, czy innymi tego typu zbiórkami, że oni doposażają szpitale w sprzęt, a Łatwogang i inne te zbiórki raczej skupiają się na ochronie około szpitalnej, to znaczy na pomoc około szpitalnej pacjentom. No i to, fantastycznie, To, powiedział pre, prawda? pan prezes fundacji. Hm przed chwilą w, w materiale, czyli zwykłe pieniądze na to, żeby dojechać na przykład do szpitala, dojechać na terapię. Zobaczymy, czy takie pozycjonowanie będzie miało będzie miało sens, natomiast na to, co wiemy już dzisiaj, to prawdopodobnie WOŚP nie, nie, nie, nie, zbie, nie będzie zbierała już tyle pieniędzy. Znaczy, jeżeli nie przeformatują całego projektu WOŚP z tej grubej, medialnie, ale w mediach tradycyjnych akcji na trochę bardziej naturalnie. No, jeden przykład z wczorajszego z streama Łatwoganga. Przyszła chyba Sanach. A on mówi, że musi iść pod dezodorant, bo nie chce tej śmierci przy gościach. Przepraszam za ten kolokwializm. Na no po godzinach, tak. Ale proszę, proszę zobaczyć, jakie to jest naturalne, jakie to jest ludzkie. Dlatego mhm. my to oglądaliśmy. Jest jeszcze jeden aspekt. Myślę, że on prędzej czy później wyjdzie, Koszty działania łatwoganga, łatwo a koszty działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I jeśli ktoś będzie się chciał przyczepić do Wośpu, to będzie uderzał w te nuty. Już też koszty działalności tej fundacji, na którą zbierali, są, są wyciągane, a jeszcze do tego dokładają się koszty, nie wiem, wynagrodzeń w ochronie zdrowia mm -hmm. w, w nfz -cie. No i to wszystko składa się na. Na, na, na taki obraz, że y, z lewej strony, y, już nawet nie sceny politycznej, bo z lewej strony y, gdzieś tam y, swoich y, y, przekonań ludzie mówią, że no, takie akcje to jest tylko potwierdzenie tego, że nie wiem, ochrona zdrowia nie działa, że system nie działa z prawej strony mówią, Dlaczego że... to nie idzie w stronę, bo chcemy pomagać, bo mamy niespożytą energię do pomagania? Dlaczego to nie idzie w tę stronę? Bo to Ktoś... musi w końcu... To, to, musi, to musiało w końcu iść w stronę polityki, no bo... Jasne. Bo niestety tak to No bo tak gdyby politycznie wszystko dobrze funkcjonowało, to takie zbiórki byłyby ekstrasem, a nie koniecznością. No, no jasne. Politycznie to nie będzie tak funkcjonować. Jeszcze ma pan rację, też bardzo ciekawa, bo największa nośność 46%, bo chcę państwu powiedzieć, że Res Futura, to właśnie tak na drobne procenty rozbiera skuteczność takiego działania, Dobrze. prawda? I kulisy takiego działania. Tak. To pochwała Łatwoganga i ekipy streamu i ta narracja powstała oddolnie. Druga linia, 25%. Rekord historyczny Polski Internet rozwalił system i to jest eskalacja. Trzecia, już znacznie mniej, a właśnie 9%. Owsiak i wośb, niewygodne porównanie, eskalacja. Czwarta narracja, też y, poniżej 10-6% to doda i wpłata miliona złotych. No i jeszcze poniżej państwa NFZ, krytyka systemowa. Jak to się będzie pana zdaniem zmieniać? Eee, jeszcze stronę? dopowiem, że mm -hmm. eskalacja, o której pani redaktor mm -hmm. do, dopowiadała, e, sugeruje, że te tematy będą eskalowały. Rozumiem. E, więc e, to, to, na, na to... to znaczy, że to tak, zostanie że to na tym etapie, na jakim jest? Taki po polsku, można by było to dosłownie przetłumaczyć, że na tym etapie, na tym poziomie to, to pozostanie. No i to widzimy już dzisiaj. Znaczy to była analiza z wczoraj, to widzimy już dzisiaj. że Rzeczywiście te eskalacyjne, eskalacyjne tematy rezonują. No i to, że politycy się nie, nie, nie zdołali przykleić do tego w żadnym pozytywnym sensie, no to pierwszy, po, po pierwsze dlatego, że po prostu łatwo jak z BDS-em powiedzieli, że nie, że, że nie ma w ogóle szans na żadnych polityków. To było widać, że e, oglądający tego streama nie chcieli polityków żadnych, nawet to nie chcieli A osób... przez przypadek poszedł do fryzjera, czy, czy nie? No może akurat e, mhm. miał czas, bo to Jasne. jednak weekend. Nie pan, myślę sobie jeszcze o zagrożeniach dla tej akcji. Aha. Widzę je choćby dlatego, że jestem dziadersem czy boomersem. niejedno widziałam. Pan pewnie, pan pewnie też się nad tym zastanawia. Jakie błędy mogą popełnić ci autorzy zbiórki i sama fundacja, żebyśmy z tych 90 paru procent powiedzmy ekscytacji przeszli na ciemną stronę mocy? Tak. Widzi pan takie błędy? I... Ja na przykład, nie wiem, myślę, głos jednej osoby pominiętej w udziale mhm. w tych pieniądzach, tak? Jakieś mhm. nie do końca jasne rozliczenie, albo choćby sugestia takiego rozliczenia, w tej, w tej analizie, którą pani redaktor przytacza, jest, są też cały moduł o oczekiwaniach społecznych i tam pierwszym oczekiwaniem, najważniejszym jest transparentność w wydawaniu mhm. tych pieniędzy. I jeżeli tutaj coś będzie nie tak, to rzeczywiście, rzeczywiście może być, może być kiepsko. Natomiast to, że przejdziemy na, do porządku dziennego, nad tym, co się wydarzyło. No, no, no nie wiem, wyszedłem rano, jechałem komunikacją, czy ludzie się bardziej uśmiechają? Nie. Czy ludzie są dla siebie milici, czy może w internecie mnie hejtują? No nie. Więc yy, yy, ten poziom ekscytacji na pewno spadnie, bo wczoraj była kulminacja tego, znaczy zawsze podczas takich akcji jest kulminacja radości, kulminacja wyrzutów wszystkich hormonów, które nam powodują, że się dobrze czujemy, dlatego lubimy takie akcje, dlatego wpłacamy te pieniądze. I będziemy to robić, i te akcje będą się działy, bo to też jest potrzebne. Uwaga, to jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, jakkolwiek za chwilę zostanę schajtowany. Nomenomen, e, za, to, co? za, tą za co w tej chwili? Dlatego, że e, to sugeruje, e, że my niekoniecznie robimy to tylko i wyłącznie dla tych dzieci, tylko też dla siebie. Ale ja nie mam co do tego wątpliwości, że się lepiej przez to czujemy i kto nam zabroni, dlaczego mamy się nie czuć lepiej? Taka narracja nie jest mile widziana w, w momencie tych no to największych emocji. Później oczywiście przychodzi taka refleksja, natomiast, natomiast dzisiaj jest chyba jeszcze ten moment, kiedy możemy się Możemy się pocieszyć z tych tak. pieniędzy. Niesamowita sprawa, bo sam yy, yy, Łatwogang <grywy> mówił, że większa część tych płat to są takie po parę złotych tak. i to jest niesamowite. Tak. Mm -hmm. zdecydowanie. No i czujmy się lepiej, rany. Dlaczego no, nie? Of, o, oczywiście, że tak. Jak my będziemy się czuli lepiej, całe społeczeństwo będzie dużo lepsze. No tak. Tworzymy taką y, wspólnotę emocji też. Y, Kamil Smogrzewski, y, Res Futura, z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję również. Powtórka programu Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy.